Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki Anna Kowalczyk. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Próbował zdobyć lodowy szczyt. Umowa z krajami Mercosur zostanie zaskarżona. Wicepremier Kośniak-Kamysz ogłasza decyzję rządu. Ceny paliw na weekend w górę. Minister energii podał maksymalne stawki.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 Słowackiej Policji. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Wyciek gazu w Nowej Wsi Małej w gminie Dobre Miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Ewakuowano ponad 20 osób. Strażacy dostali zgłoszenie o awarii około 10.30, mówi starszy kapitan Adam Rybicki z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Podczas prowadzonych prac przez pracowników pogotowę gazowego doszło do uszkodzenia gazociągu wysokiego ciśnienia. W trakcie prowadzonych działań ewakuowano 9 budynków. Ewakuacją objęto dwadzieścia osoby, w tym dwoje dzieci. Usuwanie wycieku potrwa około dwóch godzin. Polski rząd zaskarży umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzję ogłasza wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Zależy nam na ochronie rolników i bezpieczeństwie konsumentów, tłumaczy szef resortu obrony. Uważamy, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo konsumentów, ochrona własnego rynku oraz sposób wdrażania umowy, który nie jest naszym zdaniem prawidłowym.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 Adwokat od Trumien na Kółkach próbuje uniknąć więzienia. Paweł K. został prawomocnie skazany za śmiertelny wypadek drogowy. Początkowo sąd wymierzył mu dwa lata więzienia, jednak ostatecznie karę zmniejszono do półtora roku. Teraz mężczyzna złożył wniosek o odbywanie wyroku w systemie dozoru elektronicznego. Rodziny dwóch kobiet, które zginęły w wypadku nie składają broni. Ich pełnomocnik Karol Rogalski zapowiada, że sprawa może trafić do Sądu Najwyższego. Czeka tylko na uzasadnienie wyroku. Uzasadnienie wyroku jest potrzebne do tego, żeby móc otworzyć drogę do postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym. I jeszcze światło dzienne ujrzy ta sprawa na sali Sądu Najwyższego w Warszawie. Tragedia wydarzyła się we wrześniu 2021 roku na trasie Barczewo Jeziorany. Pawełka prowadził luksusowe auto, które zderzyło się z innym samochodem. Zginęły jadące nim dwie kobiety. Po wypadku mężczyzna sugerował, że jechały starym autem, jak się wyraził, trumną na kółkach. To są aktualności jedynki. Droższe tankowanie. W weekend minister energii podał maksymalne stawki, które będą obowiązywać na stacjach paliw do poniedziałku. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 17 groszy, to o 14 groszy więcej niż dziś. O 9 groszy zdrożeje 98. Za litr trzeba będzie zapłacić 6,71. Litr oleju napędowego będzie kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Dziś jest o 22 grosze tańszy.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Popołudnie pochmurne z przejaśnieniami miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na ziemi lubuskiej i Pomorzu 11-12 na Podlasiu i Lubelszczyźnie do 16 na Mazowszu i Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porwiste. Ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.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 się opłaca.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 Miałam 10 lat, więc nie mogłam pamiętać w tamtym momencie tej płyty i tego utworu. 10 lat miałaś wtedy? Tak, 10 lat miałam wtedy. Który to był rok 85? Tak. O, okej. Okay. <śmiech> Ta, no wiadomo, miałaś wtedy 10 <śmiech> lat, to jasne. A ty ile miałeś wtedy? Ja cztery. No także także mi to tam, wiesz, mama puszczała na jak, jak gawożyłem za głośno. Kate Bush, płyta Hounds of Love i utwór Running Up That Hill, to jest bardzo ważny moment w historii muzyki, nie tylko brytyjskiej. Myślę sobie, że sporo młodych artystek coraz chętniej odwołuje się do takiej muzyki jaką tworzyła Kate Bush. A sam ten utwór jest dowodem na to, że piosenka może stać się przebojem po raz kolejny i czasami kolejny nawet po 40 prawie 40 latach wszystko jest możliwe i to taki dowód na to, że muzyka się obroni i ogromny wpływ na to co jest przebojem mają twórcy filmowi i serialowi. A skoro o serialu Mowa to o, zapraszamy no. państwa na teo to audycję. Holder Ulubione. Marcin Wojciechowski. Ula Kaczyńska. Zapraszamy Państwa do godziny 16 do programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś będziemy dużo mówić o muzyce, no bo to jest Dzień Premier i o pierwszej z nich powiemy już za chwilę, ale będziemy też mówić o... O serialu. Kolejnym człowieku, który został opiekunem policyjnego owczarka, to już siódmy z kolei partner y, komisarza Aleksa. To jest niesamowity pies to musi być, nie? Próbowałam porównać te relacje y, serialowego Aleksa z relacjami na przykład y, największych amantów w historii kina. I, i no co to się no myślę sobie, że Aleks po prostu. <śmiech> Ma wiele tych relacji. Musi być niezwykłym psem. O tym też między innymi porozmawiamy. Jak te niezwykli są jego partnerzy? No to, to już to domyślam się, że ci się podobają. tak? Więc o tym w pierwszej części naszej audycji. Nowości muzycznej już mówiliśmy. Po godzinie 15 sprawdzimy co nowego w filmie. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, jak zawsze w piątek nas odwiedzi i opowie o dwóch tytułach. Jeden mocno muzyczny. No i Martyna Podolska odwiedzi nas w studiu przed godziną 16, bo dzisiaj wyjątkowa audycja z okazji naszych setnych urodzin. Drugie wydanie gwiazdozbioru Jedynki z wyjątkowymi gwiazdami. Proszę zostać z nami tak teraz, jak i po południu. A zaczniemy od premiery dzisiejszej. Premiery spłyty płyty grupy Sonbert, która ukazała się dosłownie dzisiaj, a na albumie między innymi piosenka Świetnie. Już wielokrotnie mówiliśmy, prosiliśmy państwa, żeby zwrócić na tych młodych chłopców uwagę. Wspieramy młode talenty, wspieramy ludzi, którzy śpiewają fajne piosenki w, z fajnymi tekstami. Sonbert do tej grupy się zaliczają a utwór jest tytułowy, czyli um, świetnie, licząc na to, że po pierwsze świetnie Państwo przyjmą ten album, a poza tym... Świetnie się Państwo czują. I świetnie się będą Państwo bawić, bo weekend robi, co? Tak, już jest, jeszcze chwilę. Świetnie. Grupa Sonbert z płyty, która ukazała się dzisiaj dosłownie, mm. premiera piątkowa. Ja tak patrzę mm. na gościa, który pojawił się w studiu, i też sobie myślę, świetnie, że się udało, bo zapracowany człowiek jest. Oj, bardzo, teraz będzie jeszcze bardziej pewnie. Czy możesz pokazać nam dłonie albo ręce? Takie sprzed ramionami. Sprzed ramionami? Tak, Nie ma ani siniaków, ani pogryzień nie ma, ani zadrapań nie, nie ma. Odgrywienia się już zagoiły. Ale Aha. były, tak? A to było przez zabawę. No wiadomo, że te zwykle są przez zabawę. Być może państwo już wiedzą, a jeśli nie, to opowiemy. Karol Dziuba jest dzisiaj w audycji Folder Lubioner, czyli nowy opiekun komisarza Aleksa, ale przede wszystkim znany aktor teatralny i filmowy. Teraz rzeczywiście występujący jako komisarz Artur Dębiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolu, ja mam do ciebie pytanie, takie może trochę przewrotne, dla koleżanki pytam. Czy zdarza ci się zakochać od pierwszego wejrzenia? Ej, ale nie miałeś tego mówić. No. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Wierzysz wyjrzenia? w miłość od pierwszego wejrzenia, o. Tak, wierzę. Myślę, że tak. A, A jak, jak było? Jest, jak było z moją małżonką? Nie, jak było z Aleksem. no to A chcieliśmy zakochać. Ja już myślałem, że już wchodzimy od razu w prywatę. Nie. Ale tak było, tak. E a powiedz nam, jak to się w ogóle wydarzyło, jak poznałeś się ze swoim partnerem filmowym, czy to jest jeden partner, czy kilku? To, to była e, absolutna przyjemność, bo e, ja jestem psiarzem. E, w ogóle ja i moja żona, to też nas bardzo połączyło, kochamy zwierzaki. No to ci ułatwia, również. ułatwia, ci pracę. Mamy nawet. dwa psy, A. plus jeszcze jeden dochodzący, bo jest u dziadków, e, ale, ale też jakby się widujemy z nim. Więc no, to była dla mnie sama przyjemność i jest nadal praca z psem. Y wiem, że to czasami jest wyma wymagające i też wiem, że nie wszyscy mogą to lubić, ale to jest coś, co mi sprawia olbrzymią przyjemność, bo ja mam... Ca Cały czas mam dogoterapię na, na tym planie. Y te psy są cudowne. To są dwa psy. To jest Falko i Tao. Y I no to jest wspaniałe. No, to staram się nawiązać z nimi relacje. Myślę, że jakąś relację z nimi nawiązałam też też żeby To nie chodzi tylko o to, żeby, one, żebym, żeby one się, żebym ja się przy nich dobrze czuł, tylko też one mi zależy, żeby czuły. one się dobrze przy mnie czuły, bo to są, to są główni bohaterowie. To jest główny bohater. Dwa psy grają głównego bohatera tego serialu. To są psy, które były we wcześniejszych sezonach, czy one się wymieniają? Były, ale na ogół się wymieniają. No też a, Kiedy był pierwszy chyba pierwszy sezon. Komisarza Aleksa, to jeśli ja Skoro dobrze mamy... 2000, 2012, 2012. 11, no właśnie, dokładnie 12 rok. No to takie duże psy raczej tyle nie żyją, więc mm -hmm. tam nie, tam były oczywiście, wymieniały wymieniałeś te psy, ale wiem, że w poprzednich sezonach y, sezonie na pewno y, by, były. był i Falko i Tao. Kto z powodu kogo częściej są robione duble? Z powodu y, twojej, y, Twoich pomyłek czy psa? Pies się nie myje. Jeżeli pies coś zrobi nie tak, to to jest moja pomyłka. Aha. No bo no to ja, ja, ja mu na przykład mogę dać zły sygnał albo go za wcześnie dzwonić z jakiejś komendy albo coś takiego. To też wszyscy na planie starają się być tacy skupieni na tym, żeby, żeby też ten komfort psa był zachowany bo to jest bardzo dużo bodźców, dla człowieka na planie zdjęciowym to jest bardzo dużo bodźców tutaj ktoś coś mówi, tutaj radio co chwilę trzeszczy, ktoś coś mówi to to ktoś, ktoś ustawia nie? światło, tutaj ktoś scenografię, tutaj ktoś jazdę, tu kamery i w tym wszystkim jeszcze, jeszcze, jeszcze zbriefowany pies przez swojego trenera, opiekuna głównego, który jest z jego największą miłością. Cały, cały czas jest, jest na planie, rozumiem? Tak, tak? zawsze, no zawsze. Największa miłość. Ja to jestem wujek tych psów, a, ale, ale opiekun to jest największa miłość. On zawsze musi być w pobliżu, bo pies zawsze patrzy, czy jest, mój pancio jest, to jest okej. Okay. Więc czasami to jest po prostu le, ten, jest Tyle bodźców, że czasami to jest dla psa Po prostu trochę za dużo yy, I to tak naprawdę nigdy nie jest wina psa To zawsze też yy, to, są, to my jesteśmy za te zwierzę odpowiedzialni. No zawsze, zawsze tak jest. No i, yy, ale nie, no, staramy się to wszyscy tak robić i realizować, i reżyser, i operator, że kiedy tylko sobie piesek może chwilę odpocząć, to to robi. Czyli na przykład jest ogólne, ogólne są robio, kręcone ujęcia, wiadomo, z psem, potem są bliskie, co my patrzymy sobie naszego tego ale wiadomo, że go tam nie ma i potem wracę na przykład na zbliżenia i to jest wszystko potem pięknie. A powiedz mi, jako ten dobry Pantowane. wujek, dużo masz przekąsek w kieszeniach? Mnóstwo. Moje <grym> ręce cały czas pachną mięskim i rozmarynem, bo takie smaczki o, o zapachu rozmarynu. No. A ile godzin spędzacie na planie? Czy pies powoduje jakieś ograniczenia, że to jest są jakieś krótsze? No Z jest... tego, co wiem, to, to nie. To, nie. To, to normalnie dniówka na planie trwa 12 godzin i, i, i pies jest, chociaż te psy są dwa. No no to tak. One są Pięk też wymieniane. Jeden godzin. sobie poczywa. I tak dużo. Wtedy przychodzi y, drugi piesek. Y, ale to też owczarki niemieckie to też są psy pracujące. To, to też nie wszystkie pewnie rasy psów by się nadawały do, no, do takich zadań. No ale to są, no, nie bez powodu, to są psy pracujące w policji też naprawdę. Mm. Więc, y, więc ja widzę, że one mają też rajd z tego, y, że, że są, że mają jakieś zadanie, że coś muszą poszukać, y, coś zaaportować. Więc owczarki wszystko, pracują tak. w policji. Ty też chyba lubisz role mundurowe. Kiedyś powiedziałeś, że dobrze się czujesz na planie filmów historycznych, ale przynajmniej te dwie ostatnie role to już w mundurze. Eee, tak, tak, to prawda. To Odwilż, prawda. Odwilż, i, i teraz, komisarz Alex. Komisarz Aleks. Chociaż to są zupełnie dwie inne postaci, dwie inne, zupełnie dwie różne osoby. Ale, ale tak, jedna i druga jest z policji. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Porozmawiamy o nowym bohaterze, który pojawił się y, razem z Karolem, Karolem Dziubą w serialu Komisarz Alex. I porozmawiamy także o pasji, która nie łączy się, czy łączy się z filmem na pewno, ale czy y, kiedyś być może ten film zastąpi? No nie wiem. No, wiem, że robisz dobre zdjęcia. Miło mi. Zdarza mi się zrobić niezłe zdjęcie, ale w właśnie mi się nie zdarza. To może może zda... na nas fotografujesz, bo... Właśnie, słuchaj, właśnie. Ja można zrobić nam a to a, jest a, bardzo a, a dobry pomysł. A można zrobić dobre zdjęcie telefonem? Oczywiście, że tak. Zaraz to tak, państwo ja. udowodnimy. Dobrze. Karol Dziuba jest dzisiaj razem z nami w studiu, a my idziemy robić sobie zdjęcia. Wrócimy do państwa za chwilę.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 Aleks, nowy człowiek w ekipie tego właśnie serialu. Karol Dziuba z nami w studiu. Wiesz, że Karol Dziuba pierwszy raz jest w budynku Polskiego Radia, dzisiaj, mimo że był i dubbingowym aktorem i nigdy nie był u nas na wywiadzie. Tak. To... Ale, Ale wtedy byłem Polsk w tym budynku. Byłem w, w trójce, Polskiego byłem na, na, na, przy tamtym. No, w teatrze, przy, przy scenie Lutosowskiego? Tak, Ta jest tak. Scenie, w sensie. Ale tutaj nigdy. Tutaj chyba o was nigdy nie było. Tak. Do w dobrym roku trafiłeś, tak. bo 100 lat kończymy. że właśnie skończyliśmy 100 lat, jedynka. Dosłownie chwilę temu. Naprawdę? A, a, mhm. Tak, w sobotę. Możesz nam złożyć życzenia nadal. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. 100 lat. A Proszę, nie, 200, już, wiesz. No już co to mamy. To, to nasz Pierwszym gościem był Mickiewicz. <laughs> A proszę powiedz, czy twojego głosu słuchacze nie kojarzą z e, e, Radiowej jedynki? Czy ty nie brałeś udziału albo nie bierzesz dalej w pewnym przedsięwzięciu? Oczywiście, w właśnie w przedsięwzięciu, który też już, już wiele jubi, jubileuszy świętował. E, mówimy Francji. o Macyśiakach. Oczywiście, no, oczywiście. Ja, no, tak, tak, tak. Co się wydarzy w, w, u Twojego bohatera w najbliższych odcinkach? A to jest zawsze zagadka. Ja, ja, ja szczerze mówiąc, e, on teraz jakieś. E, mogę powiedzieć to, to, co już było, tak naprawdę, bo to, co będzie, to, to, to, to ja sam nie, dla nie tych, wiem, którzy... ale tak, o... e, oni tam jakieś różne biznesy razem z Maryśką kombinują. No i mieli tam różne pomysły, mieli pomysły w coś w rodzaju było takiego domu spokojnej starości, tam jakiś biznes robili, ale potem zmienili zdanie, no, tam kombinują różne rzeczy. On w ogóle kucharz, Franci to jest kucharz ze Śląska, i mm -hmm. to jest kucharz i on wcześniej też miał biznesy, restauracje, food trucki tam. Lepiej się gra, gra w radiu przed, czy przed kamerą? To jest zupełnie co innego. Ja nie jestem w stanie tego porównać tak naprawdę. Ja lubię jedno i drugie. Ja lubię też bardzo w teatrze y, grać. Y, to, jest, y, to jest taki też super płodozmian. Y, to jest coś fascynującego w tym zawodzie. Ale, ale każda z tych rzeczy ma swoje różne y, wy, wyzwania, wymagania, ale też benefity. Nie? Czym będzie różnić się? Y Komisarz Artur Dębiec od y, Piotra Madejskiego, też służby mundurowe no. z, y, od Wilży. Myślę, że ład, y, szybciej będzie, jak powiem, czym się nie różni. Mm -hmm. Nie różni się mundurem, znaczy <grym> tym, że jest mundurowym. Chociaż tym też się różni, bo Artur Dębiec jest y, w cywilu przecież, mm -hmm. nie, nie, nie chodzi w mundurze. A charakterologicznie? To wszystkim mam wrażenie. W sensie, już to rozwijam oczywiście, y, w postać komisarza Artura Dębca, jak, jak przeczytałem opis postaci, jak się przygotowywałem na casting, no to zauważyłem pewne konotacje, no, że jest to gdzieś bliska mi osoba. Jakiejś takiej energii, takiego typu człowieka. Natomiast jak czytałem, jak czytałem opis postaci Madejskiego i jak już później czytałem scenariusze i przeczytałem w pierwszym mm, opisie, gdzie kiedy się pojawia moja postać, było napisane, wchodzi Madejski, typ, samca, alfa, to ja takie, cholera, no. to się <grym> będzie wysilić teraz. No. <grym> Bo jakby mówimy oczywiście o jakimś stereotypowym myśleniu, no, to ja uważam, jakby, na swój temat, tyle na ile siebie znam, że, że takiej energii w sobie raczej nie posiadam. Natomiast y, dużo, takiej, y, dużo więcej jakiegoś takiego spokoju, empatii ma w sobie ten dębiec, który nie jest takim takim policjantem, jak to byśmy sobie mogli może wyobrażać, że, że, że jest policjant w cywilu. No, A produkcje prostu. kryminalne to dla ciebie bardziej akcja czy psychologia? Myślę, ja myślę, że to jest połączenie jednego i drugiego, ale jednak koniec końców to chyba jest akcja i działanie. Tak mi się wydaje. A to jest w ogóle bardzo ciekawy i urokliwy taki format komisarza Aleksa, to jest coś, co mi się bardzo podoba. Bo... Czy oglądałeś ten serial, zanim dołączyłeś do obsady? Tak. Czy widziałem jego istnieniu. I oczywiście mm -hmm. oglądałem odcinki z poprzedniego sezonu, żeby wiedzieć w, w czym będę brał udział. Yy, I to jest coś właśnie co z takim evenementem mam wrażenie. Oczy, może nie evenementem, bo są podobne też yy, gdzieś tam w strukturze swojej yy, są podobne yy, filmy lub seriale w Polsce, ale to jest coś takiego urokliwego, że to jest coś, co połączenie. Znaczy ja, to jest coś, coś co ja, jak, jak ja to nazywam, że to jest te kryminalne, kino familijne. Mhm. Bezpieczne. Krzysiek, Grzybowski. W sensie to są bardzo poważne rzeczy tam bardzo. No, ale, ale one są podane w taki sposób, no nie ma jakichś super hardkorowych. Krzysiek Grzybowski, który prowadził audycję przed nami. Ten, który zrobił sobie z tobą zdjęcie na dole. Już wszystko wiem, tak? A wiesz, dla kogo to zdjęcie? Dla córki, pozdrawiam sobie Oczywiście, serdecznie. bo córka ogląda komisarza Aleksa, więc, więc wszystko jest już jasne. Coś jeszcze łączycie chyba z Arturem Demcem? Pochodzenie? A, tak, pochodzenie, no tak, tak, tak. No, no rzeczywiście, to prawda. E, miałem takie kurcze, którego odcinka nie doczytałem ale Region, region. Tak, przecież tak, my tego w sumie jak na razie nie za bardzo to ogrywaliśmy, ale tak, rzeczywiście jest to postać, która się wywodzi z tych, z, z, z regionu Śląska, ze Śląska, więc to absolutnie... To jest taka tak, część... Jak Francik. No właśnie, czy to jest... Taka część twojego życia, która zostanie z tobą na zawsze? Śląsk? Mm, oczywiście, że tak. We mnie się to wszystko gdzieś mieści. To, że jestem Europejczykiem, to, że jestem Polakiem, to, że jestem Ślązakiem. Jakby, to we mnie się to wszystko mieści. I wiadomo, ja jednak dorosłe życie mam tutaj w Warszawie. Tutaj pracuję głównie. Tutaj założyłem rodzinę. Tutaj się mój syn urodził. I więc ale, ale Śląsk jest jakby takim moim e, no to jest moje dzieciństwo, więc mhm. dużo rzeczy mi się kojarzy. Teraz to, już, teraz to już się zamienia w nostalgię, jakiś sentyment, ale, ale tak, tak, tak. Nawet właśnie sobie idę z psami na spacer i idę sobie jakimiś leśnymi dróżkami takimi wydeptanymi takimi. To mi się od razu kojarzy kojarzę po prostu las z miejscowości, z której ja pochodzę, gdzie też mieszkałem po prostu przy lesie, i gdzie chodziłem. No i od razu to już ten wiek, że ta, no, ta nostalgia już mi wjeżdża, oh, już bez oh, bardzo oh, wybardu. No. No. Ten wiek, 35 lat, ale też <laughs> ciekawe, bo ten młody 35-letni mężczyzna uwielbia muzykę klasyczną, rockową, tak? Zeppelin i takie klimaty sprzed hmm. wielu, wielu lat. Tak. To, to ci gra właśnie? To jest... Oj, tak. No to ciekawe, niezbyt popularny gatunek wśród młodych ludzi. Eee, i, i, I nawet jeszcze dalej, no ja też... No, blues właśnie takich stare dobry rock and roll czy to Led Zeppelin czy to yy, Hendrix yy, no człowiek yy, ze Śląska no musi, musi słuchać czegoś co ma związek to z bluesem wiadomo Aha, ale jest nie wiem, czy mamy czas żeby to powiedzieć ale mam taką anegdotę na swój temat a propos Led Zeppelin właśnie proszę. Proszę yy, leciałem ze spektaklem do Londynu grać tam dla tamtejszej polonii yy, i sobie po raz kolejny oglądałem dokument o Led Zeppelin ściągnąłem go sobie oczywiście offline no i sobie no, słucham i tam mm, y, y, Jimmy Page opowiada no i tutaj właśnie Robert Plant ja, John Paul Jones i John Bonham spotkaliśmy się przy y, Gerard Street 19 w Londynie w piwnicy tego budynku odbyła się pierwsza nasza próba Led Zeppelin i ja od razu stop, pauza Gerard Street 19 gdzie jest w Londynie i to było jedno z głównych moich y, miejsce do, do, do pójścia tam, jak miałem tam pół dnia wolnego, to poszedłem do muzeum i do tego i, i poleciałem tam. I teraz tam jest chińska dzielnica. tam Wiadomo, że tam nie ma nic z tym związanego. Uh -huh. Nic tam nie no, ma. Ten budynek stoi e po prostu. Tam jest tam jakiś jest. nail bar taki mm. chiński, obok jest restauracja chińska, chińska jakaś, jakiś pan e, Chińczyk stał i już był menadżer tej restauracji nie wiem, czy zapraszał, czy no jak to w, wszędzie, nie? I i ja zobaczyłem te schodki, zobaczyłem, sprawdziłem ze screenu, z tego dokumentu, że to jest generalizm 19, to jest ta barierka ten, i jakoś byłem tak tym zaaferowany, że robiłem sobie zdjęcie, że stoję po prostu przy jakiejś... Tej. Z tego się nie wyrasta, mój I to nie drogi. koniec. ja zaczepiłem jakąś grupę Hiszpanów, bo była, słuchajcie, była grupa Hiszpanów, taki jakiś przewodnik był hiszpański, coś tam opowiadał, opowiadał, ja mówię, sorry, just, do, you, do you know, Led zeppelin. Oni, jest, jest, ja Mówię, here in this basement was This first rehearsal of Led Zeppelin mm -hmm. mind-blowing A on miał takie, jest, jest to w koście Szybko za zabrał tę grupę ode mnie Nie wiem, czy pomyślał, że jestem jakimś dziwakiem Ale mógł tak pomyśleć, bo to było Dziwne zachowanie ja to rozumiem akurat, więc masz tutaj wsparcie też w tej miejsca. to było przeżycie. Dziękujemy bardzo e, za, za to spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia. Powodzenia na planie, powodzenia z p, pracą, w pracy z Aleksem. No i do zobaczenia następnym razem. Karol dziuba był. Zdjęcie z nami. było, pochwalimy się. A właśnie, nie powiedzieliśmy Państwu, było zdjęcie, ale zostało przed nami ukryte w, w ostatniej chwili, nie wiem, co tam będą jakieś chyba zaraz, ostatnie. Zaraz przejdziemy ze sprawy. Wszystko się wydarzy. Marczyki będzie wygładzał nam. Dzięki, Karol. Dzięki. I ja dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Już to wszystko, wszystko, co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą i ze mną. Wodecki pater, wszystko, rzuć to wszystko co złe. Wyjeść na weekend. Do babci. To za chwilę. Kamil Pater natomiast przygotuje w tym roku aranżację piosenek Andrzeja Zauchy. To wszystko w ramach Trzydzi... festiwalu, spotkań Męskiej Grania orkiestra. I 35. rocznica śmierci Andrzeja tak. Zauchy szybko minęło. Dobrze, mamy 43 minuty po 14. Tu radiowa jedynka. Co teraz mamy dla Państwa? Mamy dla Państwa teraz zaproszenie. Zaproszenia na spektakl był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł Pawła Demirskiego. To jest przedstawienie w formie słuchowiska, które odegrane będzie na żywo w teatrze. Studio i w tym samym czasie na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Co więcej, po tym wydarzeniu odbędzie się spotkanie z udziałem fantastycznych gości, ludzi teatru. To wszystko w ramach setnych urodzin jedynki. Spotkanie to poprowadzą Rafał Sławoń i Martyna Podolska, właściwie Martyna Podolska i Rafał Sławoń. Jeśli Państwo chcą otrzymać od nas zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór, prosimy o SMS pod numer 72151 i w tym SMSie musi być imię, nazwisko. Państwa e-mail i telefon. 72,151, 2 złote plus VAT, takie SMS kosztuje. Imię, nazwisko, e-mail i telefon, zaproszenia czekają na Państwa właśnie teraz. A my mamy dla Państwa kolejną nowość. Z dziś Maja Kleszcz powraca. A to I to w jakiej jest. formie? Proszę posłuchać tego utworu. Bardzo ładne. Coś fantastycznego. Tej nocy znowu spadnie dek. Wyleje potok zimnych słów Naszych słów I znów modlimy się o dreszcz W fabule śnionych kiepskich snów Moich snów To już... Świę... Brzeg, gdy sił ubywa z każdym dniem, dobrze wiem. I kwietne łąki pokrył śnieg, i coraz trudniej na odleć.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 No, Krzysiek sobie nie żałował. 500 lat. Wspaniałe życzenia. Niech tak gra. A teraz druga nowość tym razem ode mnie. Madonna z płyty, która ukaże się 3 listopada. Lipca, przepraszam. Też na L. 3 lipca. Znamy pierwszy singiel I Feel So Free. Z ciekawostek wiemy, że będą dwa duety z Sabriną Carpenter i z Kylie Minogue. Posłuchajmy najnowszego singla Madony w jedence.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 Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far? Don't be a barbecue.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 Zapraszamy w soboty od 17.00 do programu Pierwszego Polskiego Radia. Ania Dąbrowska i Marcin Wojciechowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na trasie ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim auto ciężarowe uderzyło w bariery. Do zdarzenia doszło na 20 km pomiędzy węzłami Kłanino a Zegrze Pomorskie. Jest dnia w kierunku Koszalina jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy na węźle Kłanino. Wypadek samochodu osobowego i ciężarówki na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski a Jesionka. Na 460 km trasa jest częściowo zablokowana i ten fragment ewentualnie można omijać starą dziewiętnastką, ale ta trasa jest oczywiście poważnie zakorkowana. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Świętokrzyskiem na trasie ekspresowej S7. Do zdarzenia doszło pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Kielcami niedaleko węzła Barcza. Na kilometrze pierwszym zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 w województwie dolnośląskim, zarówno na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Legnicy, jak i pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi, a Wrocławiem w kierunku Katowic. Podobnie jest na małopolskim fragmencie autostrady A4. Dużo cierpliwości tutaj przyda się na obwodnicy Krakowa i to w zasadzie w obu kierunkach. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie i pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunkach. W kierunku Białego Stoku i w przeciwnym kierunku pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.